Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prorosyjskie poglądy zarzucają przedstawiciele rządu, członkowi prezydenckiej Rady do spraw nowych mediów. Europa z Rosji nie będzie już zwolniona z amerykańskich sankcji. Tak zdecydował Waszyngton. Ważna informacja dla środowiska sportów motorowych. Tor Poznań pozostanie otwarta. Przedstawiciele rządu zarzucają prorosyjskie poglądy jednemu z członków Prezydenckiej Rady do Spraw Nowych Mediów. Bardziej wygląda na Radę do Spraw Ruskiej Narracji, napisał w komentarzu rzecznik rządu Adam Szłapka, nie podał nazwiska osoby, którą oskarżają o prorosyjskość. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczek sugeruje, że chodzi o twórcę internetowego Pawła Swinarskiego. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczysto powołanie Rady Nowych Mediów, której zadaniem będzie, jak czytamy w komunikacie, wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej. W skład Rady wchodzi 27 osób, w tym youtuber Paweł Swinarski. W ubiegłym roku, po skierowaniu na Polskę dronów przez Rosję, Swinarski sugerował, że za incydentem mogła stać Ukraina. Stany Zjednoczone nie przedłużą zwolnienia z sankcji rosyjskiej ropy, poinformował sekretarz skarbu USA Scott Besant. Poprzednie wyłączenie wygasło 11 kwietnia.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 Tor Poznań pozostanie otwarty. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządcy obiektu, czyli Automobil Klubu Wielkopolskiego. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Wcześniej Inspektorat zdecydował o zamknięciu najstarszego w Polsce toru wyścigowego w związku z licznymi skargami mieszkańców na hałas.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 Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, bardzo dobra w Malborku, Ostrołęce, Złockiem, Wysowej, Zdroju i Tomaszowi Lubelskim. Miejscami w centrum i na południu kraju stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 10% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Serwis sportowy Norbert Michalak. Na Allianz Arena i Emirates Stadium rozstrzygają się losy awansu do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Monachium Bayern gra z Realem Madryt broniący zaliczki 2-1 do wywalczonej na Santiago Bernaube. Po trzech minutach gry królewscy już prowadzą 1-0. do Równolegle w Londynie Arsenal gra ze Sportingiem. Kanonierzy są w komfortowej sytuacji, po wyjazdowej wygrane 1-0. do Tu też tu jest bezbromkowy remis. O wynikach tych meczów poinformujemy kilka minut po 23.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 O Mistrzostwo Polski walczą też koszykarki. W drugim meczu finałowym Ekstraklasy AZS UMCS Lublin wygrał z azs Politechniką Poznań 86-71. Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego w serii do trzech wygranych po domowych meczach prowadzą już 2-0, z czego cieszy się skrzydłowa Klaudia Wnorowska.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 Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację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 Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Michał Daniluk, wydaje Wojciech Dorosz, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś zupełnie na poważnie, ważąc słowa, zadamy pytania, o czym rozmawiają polscy ekstremiści, kiedy myślą, że nikt ich nie słyszy. Czy jako społeczeństwo znajdujemy się już dosłownie o krok od zdarzeń nieodwracalnych, od zorganizowanych, niejednostkowych aktów fizycznej przemocy, od terroryzmu? Czy prawo wobec tych, którzy są coraz poważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i ładu społecznego jest skuteczne? Czy ci, którzy je tworzą i egzekują, nie działają zbyt opieszale? Takie pytania, wydaje mi się, że nie na wyrost, rodzą się po lekturze raportu Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, o którym będziemy dziś rozmawiali z naszymi gośćmi, a są z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, współautorka raportu. Dobry wieczór, pani Aleksandro. Dobry wieczór. Jest z nami Jakub Szymik, prawnik, analityk analityk do spraw polityki i technologii, założyciel Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. Dobry wieczór, panie Jakubie. Dobry wieczór. Gościmy także pana Dominika Puchałę. Pan Dominik jest psychologiem i pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest związany także z Instytutem Narutowicza. Dobry wieczór, panie Dominku. Dobry wieczór. A telefonicznie łączy się z nami Konrad Dulkowski, dziennikarz, reżyser i dramatopisarz, ale dziś w roli działacza społecznego i prezesa ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Dobry wieczór, panie Konradzie. Dobry wieczór. Jak już wspomniałem, Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej opublikowała raport TikTok Live in Poland. Jego autorzy Dobromił Wereszyński, obecna tu w studiu Aleksandra Wójtowicz, monitorowali aktywność 114 polskich ekstremistycznych kont na TikToku między październikiem, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę w którymś momencie, między październikiem 2025 roku a lutym 2026, badacze analizowali przekazy na żywo, zidentyfikowali około tysiąca powiązanych ze sobą użytkowników, którzy tworzą, cytuję tu za analityczką mediów społecznościowych i autorką tekstu, Woko swoisty ekstremistyczny ekosystem o cechach charakterystycznych dla polskich, prorosyjskich nacjonalistów. Raport jest nowym spojrzeniem na to zagrożenie, ponieważ nikt dotychczas nie zbadał, o czym rozmawiają polscy prawicowi ekstremiści, kiedy myślą, że nikt spoza ich bańki ich nie słyszy. Zacznijmy proszę od określenia sytuacji, w której znajdujemy się jako społeczeństwo w relacji ze zjawiskiem ekstremizmu. Są różne koncepcje, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że wyróżnia się cztery fazy procesu radykalizacji. Faza wstępna to uświadomienie. Człowiek zaczyna dostrzegać problem społeczny, religijny, polityczny. Potem następuje druga faza, zainteresowanie. Osoba e, identyfikuje problem, szuka rozwiązania, znajduje grupę ludzi, która to rozwiązanie podsuwa. E, wreszcie zaczyna przyjmować poglądy tej grupy. Potem jest faza trzecia, czyli akceptacja. Poglądy grupy stają się światopoglądem jednostki. E, uwidacznia się myślenie antagonizujące my kontra oni. W tej fazie przemoc staje się uzasadnionym narzędziem walki. No jest faza czwarta, realizacja, przejście od słów do czynów, do rozwiązań siłowych, do fizycznej przemocy, w której fazie Osadzeni są ekstremiści, których dopiero co pani monitorowała, pani Aleksandr. No wydaje mi się, że gdzieś pomiędzy fazą drugą, trzecią, e, ponieważ dla nich, mm, wydaje mi się, że dla nich przemoc staje się czymś potencjalnie zrozumiałym. Um, oni z tego, co wiem, tak, na razie tę przemoc, przemoc stosują wyłącznie słowną w trakcie tych swoich live'ów, rozmów i tak dalej, ale robią już pewne rzeczy w tej sferze, poza online, tak? To znaczy to, co w ogóle było takie dystynktywne, jeśli chodzi o te live y na TikToku, to to, że ci mm, ekstremiści, tak? I aktywiści, Powiedzmy bardzo e, prawicowi aktywiści decydowali się wyjść z tego świata online do świata rzeczywistego. Oni bardzo często rozmawiali o tym, co zrobią poza TikTokiem, tak? Umawiali się na protesty, które nazywali protestami oczywiście, no nie nawet antyukraińskimi, tylko antybanderowskimi umawiali się na spotkania na konkretnych grupach, tak? Du dużo mówiło się właśnie o tej aktywności poza stricte tiktokowej, no a jednocześnie, tak, myśląc o tym, jakby jak głęboko są oni faktycznie zradykalizowani, tak? W sensie, jakie treści tam się pojawiały, no to łatwo jest dodać to dwa przysłowiowe do dwóch, i no, uznać, że tak naprawdę bardzo możliwe, tak? że przynajmniej w przypadku niektórych z nich może wystarczyć mała rzecz, która potencjalnie może prowadzić do przemocy. Tak? Więc na razie jest to głównie przemoc słowna, um, werbalna. No Natomiast też nie wiemy, co wydarzy się później, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że tak jak wcześniej mówiliśmy dużo o dezinformacji jako takim zjawisku, które jest właśnie tylko w sieci, to przecież robią tylko boty, prawda? to często nie są prawdziwi ludzie, a jednak te TikTok live'y pokazują, że to są no, jak najprawdziwsi ludzie, którzy no, naprawdę dzwonią tam do siebie, rozmawiają o takich rzeczach godzinami dosłownie tak? i wychodzą poza tę sieć. Pani Aleksandra powiedziała, że trudno przewidzieć, co będzie za moment, ale spytam pana Dominika, jakich kolejnych faz możemy się spodziewać tego radykalizowania się tej grupy ludzi? No, za takim psychologiem społecznym Alportem można byłoby powiedzieć, że taką kolejną fazą byłyby... Byłoby, no, byłaby też dyskryminacja tych grup, w które wymierzona jest teraz ta mowa nienawiści, w które... Mm, w która jest powiedzmy sobie na tych, na tych kanałach prezentowana, aż doszlibyśmy do momentu eksterminacji. Oczywiście to jest czysto teoretyczna taka piramida, która tak naprawdę nie jest w pełni, w pełni empirycznie potwierdzona, no bo ta droga od mowy nienawiści do eksterminacji, powiedzmy sobie szczerze, jest drogą bardzo długą i drogą, którą przejść na szczęście trudno. Natomiast to, co wynika już z naszych badań i to, co jest potwierdzone, to to, że Sama ekspozycja na mowę nienawiści, czyli sam fakt, że ktoś y, tych y, streamerów słucha, że ktoś y, jest, y, ma kontakt po prostu z tego rodzaju treściami, samo to wystarczy do tego, aby na Tako, takie treści na taką mowę nienawiści się odwrażliwiać. Czyli sam kontakt z mową nienawiści powoduje, że jesteśmy odwrażliwiani, co później przekłada się na pogorszenie postaw. No w tym przypadku e, pogorszenie postaw przede wszystkim wobec, wobec Ukraińców. I to pokazują nasze badania eksperymentalne. Mamy silne dowody na to, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy samym kontaktem z mową nienawiści, a pogorszeniem e, akceptacji e, wobec, wobec tych grup. I to jest e, z całą pewnością potwierdzone. Potwierdzone jest także to, że kontakt z mową nienawiści czyli kontakt właśnie z treściami generowanymi przez tego rodzaju streamerów. Powoduje także to, że sami chętniej tej mowy nienawiści używamy. Innymi słowy, sam kontakt z mową nienawiści wystarcza do tego, aby tej mowy nienawiści było, było więcej. Więc im jest jej więcej, tym później to przyzwolenie na nią i chęć też używania tego rodzaju języka wzrasta. I to jest związane z tym, że po prostu normalizuje się pewien sposób mówienia. I to jest oczywiście to słowo normalizacja, wybrzmiewa w kontekście przemocy politycznej, w kontekście ekstremizmów niezwykle często. I, i może jest już wręcz nawet nadużywane. Natomiast y, nasze badania jakby wprost pokazują, że mamy tutaj jakby jasną, jasną przyczynę i jasny skutek. Sam kontakt, samo włączenie badanym mowy nienawiści w formie nagrań powoduje, że oni po chwili są sami gotowi bardziej do, tej mowy, do, do używania tej mowy nienawiści i do mniejszej akceptacji grup, wobec których ta mowa nienawiści była kierowana. To nie jest już tylko taki frazes, że mówimy sobie o normalizacji, tylko to jest realne zjawisko, które wpływa na zmianę postaw, ale także na, na zachowania w postaci mówienia. Więc taką konsekwencją, której ja bym się do jako taką konsekwencją najbliższą. Jest po prostu dalsze, epidemiczne e, pogłębianie się e, tego problemu w postaci no, zalewu mowy nienawiści, z czym mamy już do czynienia. Tymczasem, e, tym bardziej mamy z tym do czynienia, dlatego że platformy społecznościowe coraz mniej mają, e, coraz trudniej jest im w zasadzie taką mowę nienawiści usuwać, dlatego że te grupy ekstremistyczne coraz częściej e, no, z, z, Próbują jakby unikać mechanizmów moderacji poprzez używanie sprytnych słów kluczy, a także poprzez no właśnie nowe, nowe kanały. Dotych, dotychczas jakby platformy społecznościowe były przyzwyczajone do mowy nienawiści w formie tekstu. Łatwo jest zbanować tekst, kiedy mamy konkretne słowo, które które jest w naszym słowniku jako słowo, które jest w cudzysłowie zakazanym słowem, więc możemy po prostu taki post na, na początku zaznaczyć, oznaczyć jako post y, potencjalnie niebezpieczny, a później przy y, o, odpowiednim dodatkowym oflagowaniu także go usunąć. Natomiast w przypadku materiałów wideo jest to trudniejsze. W przypadku y, materiałów, które są streamowane na żywo jest to jeszcze trudniejsze. Y, te materiały są streamowane tu i teraz, przede wszystkim dla ludzi, którzy tu i teraz ich oglądają. I w związku z tym, nawet jeżeli one po, po jakimś czasie, jeżeli by zostały w ogóle zapisane, zostaną usunięte, no to ich treść poniosła się dalej i w pewnym sensie ten cel został y, osiągnięty. O tym, jak dostawcy tych treści próbują oszukać algorytmy, porozmawiamy sobie w dalszej części audycji. A teraz zwracam się do pana Konrada. Tu padły te słowa, że, że słowa prowadzą do, słowa nienawiści prowadzą do, do przemocy. Pan, panie Konradzie stoi na czele ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Jestem ciekawy pańskich refleksji, pańskich doświadczeń, czy rzeczywiście jest tak, że akty przemocy, które pan regularnie, pa, pańska organizacja regularnie publikuje, informuje nas o nich, czy, czy według pana właśnie często podłożem jest zasłyszany wcześniej komunikat? Oczywiście, że tak za każdym razem, kiedy ja słyszę kolejne hasła, które padają z ust agresorów, którzy zaatakowali na ulicy, w, w, w tramwaju jakiegoś obcokrajowca. To są to słowa, które ja znam na pamięć, bo ja je jest, czytałem setki czy tysiące razy na, na, na tych forach w miejscach, czy słyszałem właśnie na przykład na tych streamach różnego rodzaju grup Ekstremistycznych. Jeśli ja cały czas zastanawiam, czy stwierdzenie, że, że to są ekstremiści, to jeszcze ma w ogóle rację bytu, bo um, um, mówienie o ekstremizmie mówi o, o, sugeruje mówienie o pewnego rodzaju marginesie. Tymczasem ta narracja taka głęboko ksenofobiczna, rasistowska, szowinistyczna w tej chwili już przeniknęła do głównego nurtu. Jeżeli spojrzymy na, także w tym raporcie często przywoływany ten tak zwany ruch gaśnicowy i z wszelkimi przyległościami, bo Brown już w tej chwili ściąga do siebie różnego rodzaju grupy ekstremistyczne od suwerenów przez kamratów po różnego rodzaju prorosyjskich działaczy. I w tym ruchu... Oni, Brown wprowadził właściwie do takiego, do mainstreamu. Język nienawiści, język dyskryminacji. I oczywiście, że to się później odbija na, padło tutaj nazwisko Gordona Alporta i, i, i słynna piramida nienawiści. Ja widzę na co dzień, że jak to działa. Że te słowa, słowa nienawiści, dehumanizacja, yy, kolejne akty dyskryminacji prowadzą do ataków fizycznych. Yy, w ostatnim czasie mieliśmy Kilka takich przykładów w Pruszkowie, kibole, którzy atakowali y, y, pałkami baseballowymi, y, y, pobili Ukrainkę, y, Ukrainka zaatakowana w, w Warszawie, w Białymstoku pobity, zaatakowany y, taksówkarz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co do nas dociera, to to jest tylko ułamek tych y, wszystkich y, zdarzeń. I one są po prostu napędzane no, właśnie tymi, tą narracją o tym, że pewne grupy społeczne są gorsze, są winne naszych tych, y, niepowodzeń, y, są, y, no, są po prostu dehumanizowane, a wiadomo, że dehumanizacja prowadzi do tego, żeby łatwiej później zaatakować Wskazano grupę społeczną. My to świetnie widzieliśmy, cały ten mechanizm, bardzo szybko. W momencie, kiedy PiS rozpętał w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej tę falę nienawiści wobec osób LGBT. U nas po prostu niemalże natychmiast zaczęły dzwonić telefony i one dzwoniły praktycznie przez całą dobę, bo ja nawet w nocy odbierałem telefony od y, osób nieheteronormatywnych, które były atakowane. Bo poszedł y, sygnał, że, że można. Że to jest y, w pewien sposób y, społecznie przez pewnego rodzaju elity akceptowane, wręcz yy, popierane. W związku z tym zawsze znajdzie się paru idiotów na dole, którzy mają za dużo wolnego czasu i nadmiar siły i energii yy, i frustracji, żeby zaatakować kogoś, no bo jest akurat taki, akurat z takiego powodu. Pewnie znaleźliby jakiś inny powód, natomiast tutaj mają podane na tacy. Tak samo jest tutaj w tej chwili, w tej chwili największym problemem jest u nas atakowanie Ukraińców, które zaczyna się, wracając do tego TikToka, zaczyna się od tego, że proszę spojrzeć sobie na jakąkolwiek rolkę na TikToku wrzuconą przez nastolatkę czy nastolatka z Ukrainy. Natychmiast pod spodem pojawia się kilkadziesiąt, jak nie kilkaset nienawistnych komentarzy, często pisanych przez ich równolatków. Hmm. Szowinistyczne przekazy trafiły do głównego nurtu, powiedział Konrad Dulkowski. a ja zapraszam Państwa do dyskusji: Czy nie jest nasz telefon? Dwie dwójki, siedem trójek, czy świat wokół was radykalizuje się, jak w tym postępującym radykalizmie odnajdujecie się. Czekam na Państwa opinie, a wracam teraz do rozmowy z naszymi gośćmi. Znamy treści, e, panie Jakubie, e, wypuszczane przez ekstremistów, choćby e, na YouTubie i na innych portalach, e, platformach społecznościowych. E, to jest jednak przekaz kontrolowany. Słyszymy to, co Ci ludzie chcą, byśmy usłyszeli. Czy treść rozmów z ich perspektywy za zamkniętymi drzwiami odbiega od tego, co upubliczniają? To jest to założenie, że te rozmowy na tym streamie, na TikToku Live, których słuchaliśmy, nie były przeznaczone do uszu zewnętrznych nie wiem, czy jest w stu procentach prawdziwe. To znaczy te y, rozmowy no, nie dzieją się jednak w pokojach zamkniętych, tylko korzystają właśnie no, ze stosunkowo nowej funkcji, która jest dosyć y, silnie promowana przez samą platformę. Tak? W tym momencie y, to narzędzie TikTok Live jest takim narzędziem, które y, na całym świecie jest właśnie mocno przez platformę promowane. Ono, y, y, kładzione są w nim nadzieje na to, że ono pełni świetną funkcję sprzedażową, że pełni taką funkcję, która pozwala ludziom pozostać dłużej na tej platformie i na przykład słuchać sobie tylko jednym uchem, a w międzyczasie robić coś innego. Więc myślę, że to założenie, że ty, tym osobom się wydaje, że nikt ich nie słyszy, nie jest do końca trafne. Te osoby korzystają z tej funkcji po to, żeby też pewne, żeby taka transmisja znalazła się przypadkowo, na przykład w takim właśnie for you page w tej stronie dla ciebie, gdzie na TikToku są sugerowane losowe materiały, gdzie algorytm decyduje o tym, które materiały są podsuwane danym, y, danym osobom. Mhm. I faktycznie y, myślę, że można się zgodzić z tym, że yy, kiedyś takie treści ekstremistyczne może byłyby pochowane w różnych małych forach dyskusyjnych, trzeba by faktycznie wejść do wyszukiwarki i chcieć je znaleźć, a dzisiaj no, przez to, że mm, no, dostęp do internetu dla większości z nas jest scentralizowany przez kilka dużych platform społecznościowych, no to automatycznie dostęp do tych treści dzisiaj ma grubo ponad 10 milionów użytkowników TikToka w Polsce. Tiktok Twierdzi, że podejmuje jakieś działania. Kilka tygodni temu widzieliśmy informacje ogłoszone przez TikToka na temat tego, że mieli oni zdeamplifikować treści, które wrzuca Grzegorz Brown, czyli miały one nie być podsuwane użytkownikom, miały one być dostępne właśnie po szczegółowym wyszukaniu, no ale w praktyce widzimy, że deklaracje to jest jedno, a praktyka może być zupełnie inna. To mnie pan zaskoczył. Wrócimy do tego wątku, bo, bo byłem przekonany o tym, że e, ten poziom radykalizmu wzrasta wraz z poczuciem bezkarności. Ale w takim razie za chwilę porozmawiamy o tym, co to poczucie bezkarności w istocie e, buduje. Natomiast teraz jest z nami na linii pan Michał Dobry Wieczór. Panie Michale. Dobry wieczór Trójka, dobry wszystkim w studiu, dobry wieczór słuchacze. Ja dzwonię, ponieważ to jest bardzo, bardzo no, ciężki temat aktualny i wszyscy odczuwamy, że narasta ta nienawiść do imigrantów i do mniejszości narodowych. Ja tylko tam taki przykład z mojej rodziny. Mamy syna, 2000, 2012 rocznik, w grudniu, skończył, w grudniu skończył 13 lat i ja się go pytałem, na kogo by zagłosowałby w wyborach Prezydenckich, które był ostatnio w kraju, i syn odpowiedział, że zagłosowałby na aktualnego prezydenta Nawróckiego. Ja się spytałem dlaczego. I syn odpowiedział, że się boi imigrantów, tylko że mój syn imigrantów nigdy nie widział. Mhm. Mieszkamy w Elblągu, jest, je, jest na pewno kilkudziesięciosobowa e, grupa z krajów azjatyckich, a tak, tak naprawdę on nie jest w stanie rozpoznać, e, czy, jest, e, czy jest w autobusie, w tramwaju z grupą Polaków, czy jest z grupą ludzi z Ukrainy, jeśli oni nie mówią w obcym języku, tak? Także ta tiktokowa nagonka była moim zdaniem skierowana właśnie do młodych ludzi, żeby zdobyć ich głosy i to zostało bardzo skutecznie zrobione, ponieważ ten 13 latek powiedział mi, że się boi imigrantów, których, tak jak mówię, no, tak naprawdę nie spotkał na swojej drodze. Także ta taktyka była bardzo dobra. Dużo młodych ludzi zagłosowało na, na pana Nawrockiego i, I to była taktyka skierowana do młodych ludzi. Dlatego ten TikTok, dlatego e, te narzędzia, które do młodych ludzi trafiają. Takie jest moje zdanie. A za wszystkim stoi chęć władzy. Dzięki głosom zdobywamy władzę, a władza jest tym największym narkotykiem, który niestety człowieka bardzo mocno kusi. Jak raz, jak raz jej zazna, no to zrobi dużo, żeby już się nie oddać. I niestety tego mamy przykład i w Polsce, i w Ameryce, i w Izraelu, i na całym świecie. I niestety Ciężko znaleźć pozytywny, pozytywny kierunek, aspekt. Miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać. Cała nadzieja w panu, panie, panie Michale, że Panu powie e, swojemu trzynastolatkowi o, o, o innym świecie. Bardzo panu dziękuję. Jesteś na... Ja tylko powiem, że robię to codziennie jak tylko jest okazja bo jeszcze mam 11-letniego syna i gdzie tylko, gdzie tylko jest możliwość to tłumaczę im, że trzeba być człowiekiem bez względu na wszystko jak ktoś wygląda jak ktoś, jak, jaki jest jego stan fizyczny skąd pochodzi, wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy się kochać i szanować cieszę się, że tak Pan mówi, dziękuję Panu serdecznie jest z nami także na Pani Krystyna, dobry wieczór, Pani Krystyno dobry wieczór Pani Krystyna ja bym... tak. tak, proszę Chciałabym, miałam troszkę inaczej zapowiedzieć to, co chciałabym tu Państwu przedstawić, ale chciałam do, odnieść się do mojego przed, poprzedniego rozmówcy. Myślę, że rola rodziców jest tutaj bardzo ważna i nie do zastąpienia. To bardzo dobrze, że ktoś dorosły zwraca uwagę młodszemu człowiekowi, w tym przypadku członkowi rodziny, że być może powinien więcej pomyśleć. No właśnie ten brak myślenia, ten pośpiech, brak, brak czasu na myślenie, szczególnie może u młodych ludzi, ale chyba już starszych, powoduje, że wszystko jest naskórkowe, jednorazowe, dotyczy tylko pewnej rzeczy, Co jest na powierzchni, nie patrzymy na jakąś głębszą treść tego, co robimy i w czym sami uczestniczymy. Bardzo mnie przeraża to, co się dzieje w internecie. Jestem już starszą osobą, wieloletnim pedagogiem i myślę, że w naszym społeczeństwie dzieje się coś złego. Znaczy nie tylko w naszym, ale w ogóle w całym społeczeństwie na świecie. Zbyt szybko chcemy osiągać sukcesy, zbyt szybko chyba chcemy osiągać jakieś dobra materialne. Nie ma gdzieś zastanowienia nad sensem życia nad m, wartościami, na które przecież ciągle się powołujemy jako deklarowani katolicy w Polsce. Pewnie jest A na to ktoś... miejsce, tylko, tylko żyjemy tak. w takim świecie wielotorowości, narracji i one gdzieś, one gdzieś się po prostu gubią pośród innych. Pani tak, Kieruska. ale jeżeli tylko przyjmujemy informacje, bo to czasami mylnie nazywamy, że ktoś posiada wiedzę. Wiedzę to się ma w wyniku wieloletniego studiowania uczenia się, natomiast my mamy zalew informacji i to, co było jeszcze przed minutą ważną jakąś rzeczą, istotną, już na chwilę zupełnie tej wartości nie posiada i dostajemy kolejną informację. Właśnie ten natłok, o którym mówiłam na początku, jest chyba dość um, no wielkim problemem. i szkodliwym, bo nie mamy czasu przetrawić tego, co jakby przyjmujemy. Natłok i brak myślenia, o którym pani powiedziała, kiedy, kiedy rozum śpi, rodzą się demony. demony. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno. Wracamy do, do, do naszej rozmowy. Pani Aleksandro, przeciwko komu, czy też wobec kogo, czego m, te radykalne przekazy są najwyraźniejsze, najostrzejsze? No tak, tak naprawdę wobec wszystkich grup mniejszościowych. No to jest bardzo typowe w ogóle dla ekstremizmów, tak? To znaczy, że szuka się winnego czy winnej swojej sytuacji właśnie w grupach mniejszościowych, tak? I no w zależności od sytuacji to będą zarówno Ukraińcy, ukraińki To wydaje się taka podstawowa grupa dla tych ekstremistów tiktokowych. No dla nich tak naprawdę ta Ukraina jest największym zagrożeniem. I to jest faktycznie temat, który pojawia się najczęściej. Największym zagrożeniem czy takim koniunkturalnym e, po prostu b, b, tematem, na którym można ugrać najwięcej? No, wydaje mi się, że tutaj są trzy rzeczy, tak? Mhm. Z jednej strony, no, w ich percepcji to jest zagrożenie. Mhm. E, z ta? drugiej... Tak, tak. Oni tak uważają, w sensie oni przyjmują wszystkie te narracje o tym, że na przykład ochrona zdrowia upada przez to. Nie przez to, że jest niedofinansowana, nie przez to, że prawda, szpitale są zamykane, nie przez to, że NFZ ma za mało pieniędzy, tylko dlatego, że są Ukraińcy. Um, no i to można, edukacja na przykład, tak? Znowu, tak? W sensie edukacja w szkołach um, powiedzmy takiej jakość spada. Nie dlatego, że nauczyciele za mało zarabiają, że za duże są klasy, prawda? No w sensie nie, nie z tych wszy wszystkich względów, tylko dlatego, że w Polsce Ukraińcy. No więc taka jest ich percepcja z drugiej strony jednak, no faktycznie ewidentnie te osoby, które chcą na tym coś tak powiedzmy ugrać politycznie, no, korzystają po prostu z tego tematu no i tak koniunkturalnie wchodzą w niego um, właśnie zakładając, że no, skoro już ta nienawiść jest zbudowana no powiedzmy, no więcej nienawiści to tylko więcej nienawiści, tak? No jakby budują na tym co już istnieje, no bo faktycznie kiedy porównamy sobie na przykład taką dezinformację czy mowę nienawiści sprzed dwóch czy czterech lat, no to oczywiście ona była z nami przez cały czas, ale jednak te narracje, ich powszechność, ale też taka intensywność, no nie, w sensie skala tych argumentów zdecydowanie wzrasta teraz. I tak jak już mówiliśmy, tak, w sensie, że kiedyś mogliśmy sobie wyobrazić takie grupy, które mówią to, co mówią na przykład na tych TikTok live'ach, to prawdopodobnie w 2022 roku no, siedziałyby zamknięte w swojej piwnicy i nawet gdyby myślały takie rzeczy... To prawdopodobnie nie mówiłyby tego. Natomiast teraz czują się uprawnione do właśnie mówienia tego no, na forum publicznym, no bo jednak faktycznie trzeba przyznać, że ten TikTok Live to, to nie jest zamknięty pokój, tak? To znaczy, no każdy może tam wejść, a czasami nawet nie trzeba podjąć takiej decyzji, że tak, wchodzę, żeby słuchać ekstremistycznych TikToków, tylko otwieram sobie, tak, włączam sobie aplikację, wchodzę na tę stronę z Tiktoka Live, właśnie z TikTok Live'ami. I pierwsze, co widzę, to są właśnie te live. Y. No więc w tym sensie to ewidentnie przeszło do mainstreamu. Yy, no i tak, jak mówiłam, tak, no to jest głównie nienawiść wobec różnych grup yy, mniejszościowych, a Ukraińcy, Ukraińki są tam absolutnie na pierwszym miejscu. Pozostali migranci, właśnie oczywiście muzułmanie, migranci z Azji, yy, oni także nienawidzą Żydów, tak, osób nieheteronormatywnych. No, lista jest bardzo długa, ale ewidentnie ta Ukraina obecnie przynajmniej i na drugim miejscu migranci to jest taka, to są takie dwie ich podstawowe tak naprawdę, to są takie dwa dla nich podstawowe tematy, o których oni rozmawiają dosłownie godzinami, tak? To znaczy, bo też dla skali warto sobie wyobrazić, jakby, czym jest taki TikTok Live. No bo kiedy mówimy o właśnie takich ro rolkach, tak? Reelsach na TikToku, no to one trwają powiedzmy, nie wiem, 30 sekund, minuty, dwie. A te live'y to trwają godzinami, tak? Bo taki live potrafi się zacząć na przykład o 7 rano i skończyć o 14. Więc to jest 7 godzin, Mówienie o tym, jakim zagrożeniem są Ukraińcy. Jest, dziękuję. Jestem ciekawy co do naszej rozmowy o mm, radykalizmie, o mowie nienawiści. E, dołączy nasza słuchaczka, e, pani Alicja, z tego, co już usłyszałem, zwolenniczka e, Grzegorza Brauna. Dobry wieczór, pani Alicjo. Dobry wieczór. No, owszem, mogę się od razu odnieść do tego, co mówiła Pani poprzednio, że wszystkich, o wszystko winimy Ukraińców. Ale proszę Panią, tutaj w Krakowie na przykład jest technikum łączności i w klasie, rozmawiałam z 17 siedemnastoletnim, w jego klasie jest on, jeden Polak i reszta Ukraińców. A więc jest to, jest to jakieś faworyzowanie Ukraińców, prawda? Nie, jest. to jest przypadek, pani Alicja. To jest przypadek. Aha, no przypadek. Są specjalne licea dla Ukraińców. No, są naprawdę różne przywileje, to, ale... Przepraszam, ale muszę zareagować, o... muszę zareagować. Nie podoba mi się ten sposób argumentacji, stwierdzenie, że są licea tylko dla Ukraińców. Bardzo mi przypomina stwierdzenia z czasów okupacji. Były tramwaje tylko dla Niemców. I, i, i miejsca tylko dla Żydów. Dlatego bardzo bym prosił, żebyśmy jednak... Okej, okay, okej. Okay. I okej, dlatego chciałam powiedzieć, że mimo to doceniamy różnych tutaj pracujących Ukraińców. Obok mnie tutaj jest żabka, którą prowadzą Ukraińcy, rodzina, która przyjechała tutaj już 7-8 lat temu. Bardzo ich lubię, są bardzo uprzejmi, bardzo życzliwi i wszyscy ich bardzo dobrze traktujemy. Przepraszam, że, że wajdę w słowo. Wajdę w słowo, no, Pani Alicja. No znowu, mi się Panu coś nie podoba. Przyznam, że tak, bo, bo, bo, bo z, z, z Pani opowieści emanuje taka postawa wyższościowa, że jesteśmy zadowoleni z dobrych pracowników. A co Pan w tych komunikatach dostrzega, Panie Dominiku? Dziękuję, Pani znaczy, no Tak odnosząc się do tej y, y, y, słuchaczki, i jej słów, to chciałbym no, przede wszystkim powiedzieć, że no, operowanie na takich pojedynczych, pojedynczych przykładach dotyczących tego, czy, że tutaj dzieje się coś takiego w jakiejś szkole i mamy do czynienia z jakimś przypadkiem, też nie do końca wiemy czy prawdziwym, a z drugiej strony, że rzekomo doceniamy Ukraińców tutaj pracujących, no rodzi taką, takie niebezpieczeństwo, że z, zrobimy sobie taką grupę dobrych Ukraińców, y, którzy na, na nas pracują, którzy, kt, którzy powinni, nam, powinni nam dziękować, a cała reszta, ludzie, którzy no, pracują też oczywiście, natomiast y, y, niedostatecznie dobrze, dobrze podziękowali, no to cała reszta będzie, y, będzie przez, nas, y, przez nas atakowana. No to jest, y, to jest niedopuszczalne. Ale też niedopuszczalne jest... Y, takie myślenie, dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że przyjeżdżają do nas, przyjeżdża do nas cała grupa, bardzo różnorodna grupa, grupa, która ma różne potrzeby. I to nie jest tak, że z każdym i każdą Ukrainką Polacy muszą mieć świetne, świetne kontakty, przyjaźnić się z nimi. Natomiast y, próba dzielenia y, tej grupy na tych dobrych i złych zawsze będzie służyła marginalizacji tych złych. I ta grupa tych złych będzie się tylko, tylko powiększała, bo... Y, coraz to kolejne, kolejne cechy y, przestaną się nam podobać. Teraz y, jest to dobry pracownik Żabki, który, który pracuje, ale za chwilę ten dobry pracownik Żabki y, być może y, zamknie sklep troszeczkę, troszeczkę wcześniej czy troszeczkę później i, i już przestanie się nam podobać. No, nie możemy jakby budować y, relacji z jakąś grupą społeczną na tym jak ona dobrze nam służy. No to jest y, oczywiście jakaś postawa y, jak pan redaktor powiedział, no skrajnej wyższości, która nigdy nie, nie, nie będzie nie prowadziła do niczego dobrego. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać, no bo jeżeli robimy sobie taki podział i je, jednych Ukraińców obrażamy, bo pani tutaj rozumiem postawiła taką, taką granicę, że jednych można obrażać, bo oni y, czynią jakieś rzekomo złe, złe rzeczy, a drugich nie, no to jak na podstawie badań możemy powiedzieć, że ta mowa nienawiści ostatecznie dotnie wszystkich. Bo to, o czym wcześniej mówiłem, to mówiłem o kontakcie mowy nienawiści z perspektywy grupy większościowej, która odwrażliwia się na takie treści. No ale tak naprawdę to, co jest chyba najważniejsze, to perspektywa kontaktu z mową nienawiści z perspektywy grupy mniejszościowej właśnie. Bo ta, ten, ta, ta sprzedawca czy sprzedawczyni z, z Żabki, o której pani mówiła, ma kontakt z treściami produkowanymi przez popieranego przez panią Grzegorza Brauna, który to... No, wyraża się o Ukraińcach w sposób, w sposób pogardliwy i to ma olbrzymie konsekwencje dla, dla zdrowia psychicznego osób z Ukrainy. To sprawia, że nasilają się u nich objawy depresji, nasilają się także myśli samobójcze i to wszystko są udokumentowane konsekwencje mowy nienawiści. Więc nie możemy po prostu uznać, że, że, że obrażanie jakiejś grupy jest dobre, bo, bo przecież jednocześnie mamy do czynienia z jakąś czy jakim, czy dobrym kontaktem z y, y, jakimiś pojedynczymi o, y osobnikami. Pani Aleksandra chciała zabrać głos? Tak, ja bym jeszcze dodała, że to w ogóle widać było w wypowiedzi pani, tak? To znaczy prawdopodobnie, gdybyśmy <coughs> rozmawiali z nią dwa lata temu, to być może właśnie mówiłaby także o tych Ukraińcach, którzy studiują w technikum łączności, że to są ci dobrzy Ukraińcy, bo przecież się uczą, będą pracować dla polskiej gospodarki, tak? Ale w tym momencie, w którym już się znaleźliśmy, to ci, co pracują w Żabce, są dobrzy, ale już ci w technikum już są niedobrzy, Wie, więc widać, prawda, z mojej perspektywy przynajmniej, no, widać jakby jak ta niechęć do, do Ukraińców rośnie, co zresztą potwierdzają też różne badania, w tym na przykład badania przeprowadzane niedawno przez Dziennik Gazetę Prawną, który właśnie sprawdził jakby ile procent Polek, Polaków wspiera to, żeby w Polsce mieszkali Ukraińcy, ile procent właśnie popiera wsparcie dla Ukrainy szeroko pojęte, no i ewidentnie widać, że ten procent jest coraz to coraz niższy. Dziękuję. Panie Konradzie, jeden z uczestników e, tych konwersacji na TikToku powiedział tak, cytuję, zróbcie z Ukraińcami to, co Japończycy w Manili. E, przypomnę, że Japończycy wymordowali ponad 100 tysięcy Filipińczyków, cywilów. E, czy wobec takich gruźb, wobec e, nawoływania do eliminacji, wobec instrukcji jak zabijać, można wstrzymać się z reakcją, przyjąć, że to groźba bez pokrycia, no nie, przede wszystkim te, m, m, tak na pierwszy rzut oka. To jest e, złamanie artykułu, z, przepisów artykułu 119 kodeksu karnego, czyli groźby m, ze względu na e, narodowość. Ewentualnie 255, czyli pochwalanie, pope, popełnienia przestępstwa albo 120. Dobrze, nie będę już rzucał tutaj e, artykułami kodeksu karnego. Natomiast... E, Mamy prawo, które może temu postawić tamę. Problem polega raczej na tym, że to, tam, to prawo jest bardzo opieszale wprowadzane w życie. Przeciętny w tej chwili okres od złożenia przez nas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w ogóle wyznaczenia terminu pierwszej rozprawy, to są jakieś dwa lata. I to jest dobrze. My się cieszymy, że w takim terminie ktoś staje przed sądem. Problem jest też taki, że przez 8 rząd lat rządów PIS-u zniszczono struktury w prokuraturze, które miały odpowiadać za mowę nienawiści. Wiadomo, że było to czysto politycznie koniunkturalne działanie y, suwerennej Polski, która chciała w ten sposób chronić te grupy społeczne, które są potencjalnie ich, y, czy, które uważała potencjalnie za ich y, y, wyborców i zwolenników i tak dalej. No pomijam już, że tam y, były y, umarzane w skandaliczny sposób, y, ręcznie właściwie umarzane y, postępowania wobec samych y, polityków y, tej partii. Natomiast y, efekty tego zniszczenia tych y, struktur w, w, w prokuraturze odczuwamy do dzisiaj. Ja mam, ja mam całe segregatory y, umorzeń takich, które jak się na to spojrzy, to ręce opadają, bo są albo wyrazem kompletnej... Niekompetencji intelektualnej niektórych prokuratorów albo skrajnej złej woli, bo jeżeli mamy uzasadnienie, że nie można ścigać kogoś za, kto powiedział, że szkoda, że Hitler nie przerobił wszystkich Żydów na mydło, nie można tego ścigać, bo pan prokurator stwierdza, że jest to nie nawoływanie do nienawiści, ale jedynie wyrażenie żalu. Mhm. No to jest porównywalne do tego słynnego, czy też niesławnego uzasadnienia prokuratora Roszkowskiego z prokuratury rejonowej Białystok-Północ o tym, że swastyka to azjatycki symbol szczęścia, a w związku z tym nie ma za co ścigać sprawcy. Dziękuję. No i niestety psz, dzieje się tak do dzisiaj, Ja mam nadzieję tylko, że te ostatnie działania ministra Żurka tutaj coś zmienią. Ministra, który zabrał się za to wreszcie i wyznaczył prokuratury i prokuratorów, którzy są w tej chwili szkoleni do tego, żeby zajmować się ściganiem przestępstw z nienawiści, bo to jest naprawdę poważny problem. Panie Jakubie, pan jest prawnikiem. Jestem ciekawy pańskich przemyśleń. Czy wdrażane prawo, egzekwowane w prawo w Polsce jest, nadąża za tą sytuacją, za, za radykalizmem, który się wokół nas namnaża? Faktycznie ja chciałem nawiązać do, do tego, o czym wspominała pani Krystyna, czyli o tym, jaka jest rola rodziców, jaka jest rola osób w naszym otoczeniu, które mogą jakoś tam wskazywać dobre dla nas kierunki. My w naszej pracy patrzymy na jeszcze jedną kwestię, czyli odpowiedzialność samych platform cyfrowych. tak TikTok jest bardzo dużą platformą cyfrową, która jest zobowiązana do, te do tego, żeby, żeby żeby nadzorować, jaki ma wpływ na tak zwane systemowe ryzyka, czyli takie, w jaki sposób ich mechanizmy, ich algorytmy mogą wpływać na procesy demokratyczne w konkretnych krajach, na procesy wyborcze. I no, już w tym momencie Komisja Europejska prowadzi dwa takie postępowania wobec TikToka. Jedno z nich zostało otwarte po wyborach w Rumunii, gdzie mieliśmy podejrzenia dotyczące tego, że zostały w jakiś sposób nadużyte algorytmy tej platformy, a drugie z nich już wstępnie rozwiązane wskazuje na to, że TikTok, no, że, że sposób, w który oni tworzą swoją platformę może być uzależniający. On dotyczy właśnie tego tej możliwości nieskończonego scrollowania, nieskończonego przewijania i to jest coś, co zdaniem Komisji Europejskiej może właśnie naruszać takie ryzyka systemowe, i, I na pewno komisja będzie nawoływać być może nakładać karę, ale również nawoływać TikToka do tego, żeby zmienili sposób, w jaki organizują tą, tą swoją platformę. I dla mnie jako prawnika to są ciekawe kwestie, bo y, faktycznie ten akt o usługach cyfrowych, który niedawno się obił y, o nagłówki w Polsce po tym, kiedy jego polskie wdrożenie zostało y, zawetowane przez, w Pałacu Prezydenckim, no on już działa, tylko on działa w tym momencie no, w, dla Polaków w bardziej skomplikowany sposób, bo nie mamy polskiego organu, który mógłby nad tym czuwać, mm, ale faktycznie yy, no, być może warto by było, żeby to Komisja Europejska sprawdziła, czy tego typu, yy, czy tego typu transmisje live, które nie są yy, moderowane w, w sposób, naszym zdaniem satysfakcjonujące, w jakiś sposób nie są nie, nie stoją w sprzeczności z tymi, z tymi przepisami europejskimi. Tak, ja bym jeszcze dodała, bo jeśli chodzi o akt o usługach cyfrowych, no to to jest unijne rozporządzenie, które tak naprawdę nawet bez wdrożenia de facto, tak, już od pewnego czasu obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Ono wymaga wdrożenia, żeby efektywnie być używane, no, ale jako prawo jest dla nas już wiążące tak? od dnia swojego wejścia w życie. I co tak naprawdę reguluje akt usługach cyfrowych? Bo wydaje się, że to w polskiej debacie publicznej jakoś zniknęło. Tak? Bo mówi się bardzo dużo o tym, że no to teraz akt Unia Europejska nam będzie mówiła, co jest nielegalne i tak dalej. To wszystko jest nieprawda, bo akt o usługach cyfrowych wymaga od platform jedynie tego, żeby notyfikowały odpowiednie organy i usuwały ze swoich właśnie, tak, z tychże platform, treści, które już są nielegalne. Czyli tak jak na przykład tak mówił tutaj y, pan Konrad z tego, co pamiętam, jeśli na przykład mamy treść, która gloryfikuje nazizm albo nawołuje do przemocy, czyli treść, która już teraz, tak, zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym czy z innymi regulacjami jest nielegalna, no to w tym sensie akt o usługach cyfrowych jest regulacją, która wymaga od platform, ażeby na taką treść zareagowała. tak, To nie platforma wybiera sobie, co jest nielegalne, czy co jest mową nienawiści, tylko lokalnie obowiązujące prawo. No więc... Ale uczestnicy tych dyskusji potrafią oszukać prawo, potrafią oszukać algorytmy, o Rosji mówią Francja, pokazują też trójkolorową flagę Francji zamiast Rosji, a wszyscy wiemy o czym, o czym jest mowa i to rodzi pewnie taką frustrację, że, że, że potrafią obejść ten problem. Zaraz o tym porozmawiamy, ale na linii jest pani Małgorzata. Dobry wieczór pani Małgorzatu. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich. Chciałabym wrzucić mały temat do Państwa tematu. Mogę, bo dziękuję pięknie za ten temat poruszony na antenie. Fantastyczna rzecz, bardzo aktualna. Jestem wykładowczynią i proszę sobie wyobrazić, że mam przyjemność prowadzić zajęcia na pierwszym roku na kierunkach humanistycznych, pedagogicznych. Niestety studenci są wyidealizowani. Wszelkie analizy etyczno-moralne z logiki, z etyki poruszane w kontekście Naturalnych reakcji, naturalnych em, emocjonalnych i poznawczych e atrybutów typu właśnie nienawiść, złość, błąd, gniew, w ogóle są nieporuszane w szkole średniej. Na studiach niestety też tego nie ma. I efekt jest taki, że cała wychodzi grupa pokoleniowa ze szkół średnich i ze studiów na kierunkach humanistycznych, gdzie nie potrafią w przestrzeni publicznej, w debatach grupowych rozmawiać i analizować dlaczego. Nie zadają pytań, nie potrafią odpowiadać, więc ja chciałabym Państwa gości zaproszonych rzucić i prosić gorąco. Zainteresujcie się Państwo podstawą programową na uczelniach wyższych w Polsce. Bardzo proszę, w imieniu nie tylko moim własnym, ale bardzo wielu moich znajomych gdzie siedzimy, zastanawiamy się i niestety jesteśmy bezradni, dlatego że Prawdopodobnie nie ma wytycznych tak zwanych na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej. E... Dziękuję pięknie. Posłucham Państwa e, komentarza w zagadnieniu, które prosiłam o uważność. Ja też bardzo, Pani dziękuję. Pani Małgorzato, e, cóż, to niedostatki edukacji, e, one często wzmażają szanse na na nieporozumienia, na konflikty. Zresztą, kiedy obserwowałem to, co jakby działo się na tych forach, znaczy dzięki pani raportowi, no to tam dochodziło do absolutnego pomieszania pojęć, co, tak się domyślam, no jest konsekwencją braku elementarnej wiedzy, prawda? I... Yy, Radykałowie twierdzą, że Polska jest celem eksterminacji masowego mordu, który, którego może dokonać na Polakach świat zachodni. Tak? Rozpowszechniają między sobą mapy z rzekomymi złożami złota jeszcze z czasów hitlerowskich. O Piłsudskim e, mówią, że e, i to jest w ogóle ironia, prawda? Narodowcy. E, o Piłsudskim e, mówią, że, że e, m, jest agenturalnym e, wrogiem, a w ich oczach kto staje się bohaterem pani Aleksandro? No to jest dobre pytanie. Kto tak naprawdę jest dla nich bohaterem? No bo często bohaterem jest na przykład Rosja. Często bohaterem jest Rosja, często bohaterem jest Putin, ale no też ci ich bohaterowie dosyć szybko spadają z piedestałów, mam wrażenie, bo to są, no pamiętajmy, że to są osoby, które naprawdę rozmawiają ze sobą godzinami dziennie, tak? I wydaje się, że żaden pogląd nie jest w stanie ustać przez tyle deliberacji. I po prostu w pewnym momencie okazuje się, że każdy jest zły. Więc nawet kiedy bohaterem jest Rosja, albo nawet kiedy bohaterem jest Grzegorz Braun, tak, to po jakimś czasie pojawia się coś, co czyni go niewystarczająco radykalnym, albo no, po prostu no, niewystarczającym. Tak? Yy, więc ci bohaterowie się tam zmieniają. No faktycznie, no tak oni znaczy ja się... Ja dobrze co że według pani Grzegorz Braun w pewnym momencie też stanie się dla tych ludzi niewystarczający? Tak, dokładnie, jak najbardziej. No I też są już pewne ugrupowania, dla których to jest trochę za mało. tak? To znaczy oczywiście no, większość z nich um, tego, że Brauna wspiera, no, oni sami mówią o sobie właśnie, że są ruchem gaśnicowym. Czasami mówili nawet, że to oni de facto ten ruch stworzyli, tak? że nie byłoby tych gaśnic tak zwanych bez nich. No, natomiast faktycznie pamiętam taką sytuację, kiedy wydaje się, że chyba Grzegorz Braun miał jakiś kongres Bodajże w Rzeszowie, ale tutaj to nie jestem pewna, no ale miał kongres i okazało się, że wynajął um, przestrzeń na ten kongres od Ukraińca. No i to stało się wielkim tematem, tak? I wiele osób mówiło na przykład w trakcie tego live, że nie, no już nawet Brown się sprzedał, że już cały system jest zły, tak? No bo to jest pułapka tego myślenia antysystemowego, no że w pewnym momencie każdy dla nich staje się zbyt systemowy, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że teraz jest ten moment, tak? Że oni już mają dosyć Browna, no bo to jest absolutna nieprawda, tak? Oni teraz są nim zafascynowani, no ale jednak musimy spodziewać się tego, że tak jak kiedyś Konfederacja stała się niewystarczająca, tak i w pewnym momencie być może nawet i Brown tak czymś zajdzie im za skórę i będą szukali właśnie nowego lidera. Dostrzegać to pytanie do wszystkich państwa. Dostrzegacie jakąś metę, ten moment, w którym ten radykalizm przeobrazi się w coś innego albo Upadnie kosztem czegoś innego? To pytanie do wszystkich Państwa. Czy no przede wszystkim musimy też, może to jest zły moment, żeby robić to na sam koniec, a może właśnie dobry, to musimy jakby rozdzielić kilka kwestii, no bo tak naprawdę mówimy zamiennie, używamy sformułowań takich jak skrajna prawica, radykalizm, ekstremizm, prawda? Natomiast to, co jest realnym zagrożeniem, to ekstremiści. Osoby, które tolerują przemoc, dopuszczają przemoc, są gotowe ją, ją stosować lub po prostu akceptują ją jako drogę do zdobywania władzy politycznej. I tak naprawdę, i to trzeba sobie powiedzieć, na polskiej scenie politycznej no, tak naprawdę poza y, właśnie ugrupowaniem Grzegorza Brauna, my nie mamy Poważnych ugrupowań tego rodzaju. I to jest w pewnym sensie budujące, że tak naprawdę ich, ich nie ma. Natomiast to ugrupowanie, ugrupowanie Grzegorza Brauna, które no już możemy zaliczyć do, do ekstremistów, jest ugrupowaniem, które zdobyło jednak ogromne poparcie społeczne. Bardzo dziękuję panu i państwu. Moimi i państwa gośćmi byli Aleksandra Wójtowicz.